Niech pan mówi do naszych serc, gdy rozważamy jego słowo, a będziemy czytali fragment z drugiej księgi Samuela z 17 rozdziału, wiersz 23. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. A więc dzisiaj mamy przed sobą bardzo poważny temat. Przyjrzymy się tragicznemu końcowi jednego z najmądrzejszych, najinteligentniejszych, najbystrzejszych ludzi tego świata, człowieka, którego rada była poczytywana za wyrocznie Bożą, jak widzieliśmy wcześniej w XVI rozdziale. A jednak ten człowiek, Achitofel, doradca króla Dawida i później jego syna Absaloma, umarł jak umierają głupcy i to z własnej ręki. Koniec jego życia jest smutną lekcją, że człowiek może być hojnie przez Boga obdarowany i posiadać nadprzeciętne, szczególne umiejętności. Więcej, może być nawet używanym przez Boga, a jednak nie znać Boga i marnie skończyć. Przy całej swojej nadprzeciętnej inteligencji Achitofel jawi się jako postać tragiczna, godna pożałowania. Jego dezercja z dworu Dawida, Bożego Pomazańca, aby służyć przy boku zbuntowanego Absaloma, jego rady, których udzielił Absalomowi i w końcu jego samobójcza śmierć, to posunięcia, które wskazują na osobisty dramat Rozgrywający się w głębi duszy tego utalentowanego królewskiego doradcy. Kim był Achitofel i czego możemy nauczyć się, rozważając jego historię. W pierwszej księdze kronik w 27 rozdziale i 33 wierszu czytamy, że Achitofel był doradcą króla Dawida. Takie miał stanowisko. Jednak Wspisanej na kartach Słowa Bożego historii Dawida, którą śledzimy tutaj już od długiego, długiego czasu, w ogóle nie było o nim mowy, aż do momentu, gdy w drugiej Księdze Samuela, w XV rozdziale i XII wierszu widzimy, jak Absalom, składając rzeźne ofiary w Hebronie, posyła po niego do jego rodzinnego miasta w Gilo. I w tym momencie Achitofel w ogóle pojawia się na scenie, już nie przy boku Dawida jako jego doradca, ale jako doradca Absaloma, wspierając jego rebelię i dzięki jego osobie ten spisek Absaloma nabiera impetu. A więc powinniśmy się zatrzymać w tym pierwszym miejscu, gdzie on się pojawia na kartach Słowa Bożego i zadać sobie kilka pytań. Skoro czytamy o nim w Księdze Kronik, że był doradcą króla Dawida, to po pierwsze, dlaczego przebywa w Gilo, a nie w Jeruzalemie, razem ze swoim królem? Po drugie, jeśli Achitofel jest królewskim doradcą, to dlaczego Absalom nie obawia się zaprosić go do udziału w swojej konspiracji i wyjawić mu swoje wywrotowe zamiary? Wyobrażacie sobie, żeby pójść do osoby, która jest najbliżej króla i ją zaprosić do tego, żeby wspólnie zorganizować bunt przeciwko temu królowi. Kto z was, gdyby chciał obalić swojego szefa w firmie, poszedłby do jego żony? Może byście poszli, gdybyście wiedzieli, że coś między nimi jest nie tak, że oni są ze sobą skłóceni, czy ona faktycznie ma takie ambicje, żeby zająć jego miejsce? Po trzecie, co wydarzyło się między Achitofelem a Dawidem, że ten ceniony królewski doradca staje się tak zaciętym przeciwnikiem swojego króla. Dla tych z was, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy, przypomnę tylko, iż to Achitofel, kiedy stanął przy boku Absaloma, doradził po pierwsze Absalomowi, żeby publicznie wszedł do nałożnic Dawida i z nimi obcował przy blasku słońca a po drugie zaproponował, że on sam, Achitofel, uderzy w pościg za Dawidem z dwunastoma tysiącami żołnierzy i to on sam zabije Dawida i wszystkich pozostałych popleczników Dawida przyprowadzi do Absaloma, aby mu służyli. I widzieliśmy tą jego nienawiść do Dawida, tą postawę wrogości wobec Dawida. Skąd się to wzięło w sercu bliskiego doradcy Dawida. Ewidentnie Dawid też, kiedy dowiedział się o tym, że Achitofel jest między spiskowcami, przeraził się tym. Jak czytaliśmy w XV rozdziale i 31 wierszu, że gdy uciekającemu z Jeruzalemu Dawidowi doniesiono, że Achitofel jest między spiskowcami Absaloma, Dawid modlił się, prosząc Boga, by obrócił w niwecz radę Achitofela. A więc ewidentnie Dawid obawia się Achitofela. Dlaczego? Co wydarzyło się między nimi? Nie możemy być tego pewni, gdyż Biblia nie mówi jednoznacznie o przyczynie ich rozstania się i dalszej animozji. Kiedy jednak uważnie prześledzimy wszystkie miejsca, w których pojawia się Achitofel, możemy dojść do wniosku, że mamy tu do czynienia z głębokimi osobistymi urazami i jątrzącą się raną duszy Achitofela. W drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, znajdujemy długą listę znamienitych żołnierzy Dawida, i w wierszu 34 czytamy, że Eliam. Syn Achitofela był jednym z nich, a więc Achitofel był jego doradcą, a jego syn Eliam był jednym z znamienitych żołnierzy Dawida. Czy Eliam z czymkolwiek wam się kojarzy? Prawdopodobnie nie, dlatego że czytając biblijne narracje, nie przywiązujemy znaczenia do niezrozumiałych dla nas imion, szczególnie tych osób, które nie wyryły się jakimś wyraźnym piętnem na kartach historii. Nawet gdy czytamy kluczowe wydarzenia, które dobrze znamy, dobrze pamiętamy i tam się pojawia to imię, w ogóle jakby przechodzimy na tym i nie rejestrujemy w ogóle jego imienia. A jednak Eliam jest w gronie 37 najlepszych wojowników Dawida, i szukając dalej, dowiemy się, że Eliam miał piękną córkę, którą wydał za innego wiernego żołnierza Dawida za Uriasza Hetejczyka. Otwórzmy, proszę, drugą księgę Samuela i przeczytajmy ponownie kilka pierwszych wierszy z jedenastego rozdziału, które czytaliśmy wielokrotnie i w których za każdym razem pominęliśmy Eliama, nie zauważyliśmy go. Tak zakładam, może ktoś zauważył, ale zakładam, że większość z nas, jeśli nie wszyscy z nas, pominęliśmy go i nigdy nie zarejestrowaliśmy, że Eliam był ojcem Batrzeby. Druga Księga Samuela, jedenasty rozdział od pierwszego wiersza. Czytamy tutaj, że w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę, Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. I czego się dowiedział? Powiedziano mu, jest to... Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Oczywiście pamiętamy Batrzebę, pamiętamy Uriasza, ale kto z nas zwrócił uwagę na Eliama, ojca Batrzeby, który był synem Achitofela. Jeśli te powiązania są właściwe, jeśli nie mamy tu do czynienia z różnymi osobami noszącymi takie same imiona, to staje się zrozumiałe, dlaczego Achitofel, będąc dziadkiem Batrzeby i teściem Uriasza, żywił tak wielką urazę do Dawida. To pozwala nam lepiej zrozumieć jego radę, aby Absalom obcował z nałożnicami Dawida, jeśli Dawid tak zhańbił jego wnuczkę. To nam wyjaśnia, dlaczego w tak osobisty sposób chciał rozprawić się z Dawidem na polu bitwy. Achitofel wydaje się być przykładem człowieka rozczarowanego, człowieka zgorzkniałego, który nie chce przebaczyć minionej urazy, ale żyje chęcią zemsty. Zemsta jest pragnieniem wyrastającym z naszego osobistego poczucia sprawiedliwości. Zastanówmy się nad tym. Każdy z nas dobrze wie, co jest słuszne. Każdy z nas wie, co jest sprawiedliwe. I gdy dzieje się inaczej niż my uważamy, to budzą się w nas silne emocje i pragnienie, by sprawiedliwości stało się zadość. Nie jest tak? Chcemy wyrównać rachunki, ukarać złoczyńców, odpłacić pięknym za nadobne. I jeśli sprawa jest osobista, bolesna, jakże łatwo jest wpaść w pułapkę stronniczości, wolbrzymiania użalania się nad sobą i nawet nie wiedząc kiedy znajdujemy się w więzach goryczy, nienawiści i nieopanowanej chęci zemsty. Wygląda na to, że Achitofel przy całej swej mądrości nie ustrzegł się tych zgubnych sideł. Chęć zemsty opanowała jego duszę i doprowadziła go do zdrady, morderczych knowań, a gdy Bóg to wszystko zniweczył, targnął się na własne życie. Nieprzebaczenie, gorycz, chęć zemsty to są potężne oręża walki w ręku szatana. Jeśli pozwolimy im zagnieździć się w naszych sercach, jeśli nie rozprawimy się z nimi, staną się one przyczyną i naszej ruiny. Wielokrotnie czytając o samobójstwie Achitofela nie dostrzegałem jego prawdziwego problemu. Byłem zdumiony, sądząc, że to jego zraniona duma popchnęła go do tak radykalnego rozwiązania. Rozumiałem to w ten sposób, że Achitofel dał swoją radę i do tej pory wszyscy go słuchali, wszyscy się z nim liczyli, wszyscy uważali go za wyrocznie Bożą, a w tej jednej sytuacji powiedzieli, lepsza jest rada Huszaja, Arkijczyka, niż Achitofela. Achitofel doradził uderzyć na Dawida, zabić samego Dawida i resztę przyprowadzić. A Husza, jak widzieliśmy, przyjaciel Dawida, tajny agent na dworze Absaloma, mówi, nie, nie, nie, nie, zebrać siły, potężną armię przygotować i ty sam, królu Absalomie, na jej czele ruszysz, ty sam pokonasz Dawida i pokonasz wszystkich, którzy są z nimi, nikt się nie ostanie. I Absalom i jego doradcy powiedzieli, lepsza jest rada, Hushaya niż Achitofela. I czytamy dalej, że Achitofel poszedł i uporządkował swój dom, i powiesił się. I myślałem, jakąś musiał mieć nadmuchaną ambicję ten człowiek, żeby targnąć się na swoje życie, dlatego że nie posłuchano jego rady, że zlekceważono go. I tylko ten problem widziałem, ale myślę, że tu jest coś daleko, daleko więcej. Jego życie straciło dalszy sens gdyż ogarnęło go poczucie totalnej klęski. Jego plan wyrównania rachunków z Dawidem nie ziścił się. Absalom odrzucił jego radę, dając Dawidowi czas na przygotowanie się do nadchodzącej wojny. I według Achitofela klęska Absaloma była już postanowiona. Achitofel wiedział, że jeśli Absalom nie zrobi tego, co mu doradza, nie ma szans kiedy stanie oko w oko z armią Dawida. Miał tylko wtedy szansę, kiedy Dawid jeszcze nie miał tej armii. Kiedy uciekał z małym zastępem, ale kiedy ludzie zaczną się gromadzić wokół Dawida, kiedy będą musieli stanąć przed decyzją, Absalom czy Dawid, okaże się, że wielu wróci do Dawida. I tak się stało. Jaki wtedy go czekał los, kiedy Absalom przegra? Czego mógł się spodziewać jako zdrajca króla? Dla niego była to kwestia czasu, Dlaczego nie skończyć tego szybciej i nie pozbawić Dawida tej ostatniej satysfakcji? Cokolwiek przebiegało przez głowę Achitofela, cokolwiek było motywem jego uporządkowania domowych spraw i w końcu założenia sobie sznura na szyję, cokolwiek to było, jego wniosek był błędny, jego rozwiązanie było błędnym rozwiązaniem. Samobójstwo może wydawać się natychmiastowym zakończeniem nierozwiązywalnych problemów, ale nim nie jest. Może być aktem desperacji, może być wyrazem błędnie pojmowanego bohaterstwa, skutkiem depresji, obłąkania, ale nie jest rozwiązaniem problemów. Każdego roku w naszym kraju tysiące ludzi popełnia samobójstwo, z których większość kończy się śmiercią. Statystyki mówią, że codziennie 15 osób popełnia samobójstwo w naszym kraju, z tego 11 kończy się śmiercią. Samobójstwa powodują więcej zgonów niż wypadki komunikacyjne w naszym kraju. W 2013 i 2014 roku w Polsce łącznie ponad 12 tysięcy ludzi odebrało sobie życie. Coraz więcej młodych ludzi popełnia samobójstwo rośnie dramatycznie grupa ludzi do 30 roku życia, którzy odbierają sobie własne życie. Szacuje się, że na świecie co roku łącznie nawet 50 milionów ludzi podejmuje próby samobójcze. Tylu ludzi znajduje się w miejscu, w którym nie widzi sensu dalszego życia i próbuje sobie odebrać życie. Jest to trudny temat i nie sposób Teraz w tym krótkim czasie omówić cały ten złożony problem, ale na przykładzie Achitofela myślę, że musimy zatrzymać się i rozważyć chociaż pobieżnie dramat takiej decyzji. Powtarzam, tragiczna śmierć samobójców nie rozwiązuje problemów, pomnaża je zarówno dla nich samych jak dla ich wszystkich bliskich. Gdyby Achitofel poszedł za przykładem Szymejego, pamiętacie Szymejego, który rzucał w Dawida kamieniami, gdy Dawid wychodził z Jeruzalemu, Złorzeczył mu, przeklinał go, ale kiedy Dawid zwyciężył i Dawid wracał, Szymei nie poszedł, nie powiesił się. Ale co zrobił Szymei? Przybiegł jako pierwszy na spotkanie Dawida, padł do jego nóg i prosił o miłosierdzie, prosił o łaskę, prosił o przebaczenie. I co Dawid zrobił? Okazał mu łaskę, slitował się nad nim, pozwolił mu żyć. Dawid sam wiedział, że zasłużył na śmierć. Biorąc sobie kobietę, innego mężczyzny, zasłużył na śmierć, według Bożego prawa. Powinien być był ukamienowany. Zabijając Uriasza, stał się winnym jego krwi i winien był umrzeć. I Dawid sam był człowiekiem, któremu Bóg przebaczył i pozwolił mu żyć. Dawid sam doświadczył miłosierdzia, doświadczył łaski i nauczył się okazywać tą łaskę innym. Nauczył się przebaczać tym, którzy jego boleśnie zranili, którzy jemu wyrządzili wiele krzywdy. Dlaczego? Dlatego, że sam doświadczył miłosierdzia, dlatego, że nad nim się Bóg zlitował, dlatego, że Bóg jego grzechy mu odpuścił i Dawid wiedział, że trzymanie w sercu goryczy nieprzebaczenia nie jest rozwiązaniem jest czymś zabójczym. Człowiek, któremu prawdziwie przebaczono, wie, że jest winny przebaczenie wszystkim wokół. Choćby nie wiadomo, jaką krzywdę mu wyrządzili, choćby nie wiadomo, jakie zło, jeżeli wiesz, że Bóg ci przebaczył, twoje grzechy możesz przebaczyć każdemu. I gdyby tylko Achitofel poszedł za przykładem Szymejego, gdyby padł do stóp Dawida, prosząc o łaskę, czy Dawid by mu odmówił? Gdyby tylko Achitofel był gotów się ukorzyć, przyznać do winy, prosić o miłosierdzie, jednak wielu ludzi woli zginąć, niż tak się uniżyć. Wielu ludzi jest zbyt dumnych, by prosić o łaskę, prosić o miłosierdzie. Wielu ludzi jest zbyt pysznych, aby przyjść i powiedzieć, zgrzeszyłem, okaż mi miłosierdzie, zlituj się nade mną. Zraniona duma, rozczarowanie, Życiowy zawód, brak perspektyw na przyszłość, niechęć pogodzenia się z rzeczywistością prowadzi wielu w ślepe uliczki, z których wydaje się nie być wyjścia. Jednak Bóg wskazuje nam wyjście. On zapewnił ratunek z życiowej goryczy. Otwórzcie proszę drugą księgę Mojżeszową, 15 rozdział i przeczytajmy wiersze od 22 do 25. Potem powiódł Mojżesz Izraela od morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody i przybyli do miejscowości Mara, czyli gorycz. I nie mogli tam pić wody, bo była Gorzka. Dlatego nazwano tą miejscowość Mara, Gorycz. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Mojżesz wołał do jachwe, a jachwe wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. To drzewo wrzucone do gorzkiej wody jest proroczą zapowiedzią drzewa krzyża którego dzieło jest w stanie zmienić wszelką życiową gorycz w życiodajną słodycz. Jeśli prawdziwie doświadczymy mocy krzyża, mocy zbawienia, jaka jest w krzyżu, żadna gorycz nieprzebaczenia, życiowego zawodu, rozczarowania, frustracji i czegokolwiek, nie ma mocy się ostać. Ktoś może powiedzieć, że nie rozumiem głębi jego zranienia i cierpienia, jak został skrzywdzony, jak został niesprawiedliwie potraktowany. I tak z pewnością jest. Nie rozumiem. Ale Boży Syn, który otrzymał do picia kieli goryczy, rozumie. On został zdradzony przez bliskiego przyjaciela, porzucony przez tych, którzy obiecywali mu dozgonną wierność, niezrozumiany, wyszydzony fałszywie oskarżony i niesprawiedliwie skazany na śmierć, skatowany, zlany krwią, zawieszony na drzewie krzyża. Modli się tam o przebaczenie dla tych wszystkich, którzy byli jego oprawcami. Zobaczcie Bożego Syna, który wisi na krzyżu w takim stanie i modli się za swoimi oprawcami, aby ich grzech nie był poczytany, bo nie wiedzą, co czynią. On dokładnie wie, co czujesz i z czym się zmagasz. On też wzywa ciebie i mnie do zjednoczenia się z Nim w Jego cierpieniu, aby żadna gorycz, żadne nieprzebaczenie, żadne jakieś życiowe rozczarowanie nie trawiły naszych serc, ale byśmy mogli w mocy zmartwychwstania prowadzić nowe życie, Wolnym od tego wszystkiego Jak apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan Odrzućcie wszelką gorycz Odrzućcie wszelką gorycz I to wszystko co się z tym łączy Narzekanie, złożeczenie, Te wszystkie gorzkie owoce goryczy Nie jesteśmy tego w stanie zrobić własnymi siłami Ale jesteśmy w stanie to zrobić Jeśli zjednoczymy się z naszym Panem w krzyżu Jeśli nasze ja umrze jeśli zobaczymy, jak wiele Bóg nam wybaczył, jeśli zobaczymy, z czego nas oczyścił, jakich myśmy dopuścili się przeciwko Niemu przestępstw, a On to wszystko wziął na siebie, a On za to wszystko cierpiał i umarł. Jeśli prawdziwie doświadczymy przebaczenia, nie będziemy jak ten sługa, któremu przebaczono ogromną sumę pieniędzy, dopadł swojego pomniejszego sługa i dusił go, mówiąc oddaj co masz, albo cię wrzucę do więzienia. Krzyż Jezusa Chrystusa jest niepojęty dla ludzkiego wymiaru sprawiedliwości. Nieraz słyszałem mądrych ludzi tego świata, którzy nie byli w stanie pojąć dzieła krzyża. Nie byli w stanie pojąć tego, jak sprawiedliwy, wszechmogący Bóg mógł pozwolić, by Jego umiłowany Syn zawisł na drzewie krzyża w takiej hańbie, w takim cierpieniu, w takim bólu, żeby nam przebaczyć. Ludzie tego świata nie są w stanie tego pojąć. Jeśli Bóg nie otworzy Twojego i mojego serca na Jego miłość i na Jego mądrość w dziele krzyża, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Apostoł Paweł o tym mówi, że dzieło krzyża jest głupstwem dla tych, którzy giną, nawet dla mędrców tego świata. On kłóci się z naszym wyobrażeniem wyrównywania rachunków. Współczesne filmy dobrze pokazują nasze wyobrażenie wyrównywania rachunków. Mam nadzieję, że nie oglądacie ich, ale pewnie oglądaliście już dosyć w swoim życiu. Znacie tych bezwzględnych wyrównywaczy rachunków, którzy nie patrzą, ile tam się krwi poleje, nie patrzą, ile rąk i nóg zostanie odciętych i cokolwiek innego. I wtedy człowiek tego świata siedzi i mówi, tak, dobrze mu, dobrze, należało mu się, jeszcze mu dołóż, jeszcze go skopi, jeszcze... ta." To jest nasze poczucie sprawiedliwości. Zemsta, zemsta, zemsta. I wtedy człowiek jest usatysfakcjonowany. Wszystkich drabów rozwalił, teraz jest sprawiedliwość, słońce znowu świeci, świat jest piękny. A krzyż? Co to jest? Czemu on nie przyszedł z wielką mocą, z ogniem płomienistym, przewracając wszystkich bezbożników, wciskając ich w najgłębsze lochy i pozostawiając tylko sprawiedliwych na tym świecie? Kto by został? On sam. Nikt więcej, nikt by się nie ostał. Ale ludzie tego nie rozumieją. Ludzie nie widzą głębi swojej grzeszności, nie widzą głębi swojego zła i dlatego tak podnoszą swoje gęby ku niebu i bluźnią. I dlatego nie pojmują dzieła krzyża. Nie pojmują Bożej drogi zbawienia i Bożej drogi usprawiedliwienia i Bożej drogi wyrównania rachunków, że On na siebie bierze Nasze zło, że On na siebie bierze nasze przestępstwa i w nasze miejsce cierpi i umiera, abyśmy my wierząc w Niego mogli być usprawiedliwieni, oczyszczeni, by nasze grzechy mogły być przebaczone i aby nasze serca mogły być uzdolnione do tego, żeby przebaczyć każdemu z serca. Jeśli zmagasz się z goryczą, nieprzebaczeniem, życiowym zawodem, rozczarowaniem, żalem, wyrzutami, Przyjdź pod krzyż Zbawiciela. Na koniec powiem tylko tyle. Wielu ludzi ma żal nie tylko do innych ludzi, ale do Boga. Zastanów się, czy nie masz żalu do Boga, że takim cię uczynił, że cię pozbawił tego lub tamtego, a dał ci zamiast tego coś innego. Czy nie masz żalu wobec Boga? Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co masz, za to, kim jesteś, za to, przez co pozwolił ci przejść, co pozwolił Ci doświadczyć za te rzeczy trudne i bolesne również? Czy w Twoim sercu jest zaufanie w mądrość i dobroć i miłość Boga? Wielu ludzi ma żal oczywiście do innych ludzi, za takie czy inne krzywdy, które zostały im wyrządzone. I tak jak powiedziałem, możesz powiedzieć, Ty tego nie rozumiesz. I taka jest prawda, ja nie rozumiem. Ja mogę zrozumieć swoje krzywdy i swoje problemy i to, przez co ja przeszedłem i Ty możesz mnie nie zrozumieć. Ja mogę nie zrozumieć Ciebie, ale Pan Jezus właśnie po to przyszedł, aby stać się jednym z nas. Pan Jezus po to przyszedł, aby utożsamić się z nami. Czytamy, że On jest doświadczony we wszystkim, jak my, z wyjątkiem grzechu. On wie, co to cierpienie, On wie, co to ból, On wie, co to zdrada, On wie, co to rozczarowanie, On wie, co to puste ludzkie obietnice. Doświadczył na sobie ludzkiej nienawiści, zazdrości, wszystko dobrowolnie wziął na siebie, aby nikt z nas nie mógł powiedzieć, że Bóg mnie nie rozumie. Bóg Cię dobrze rozumie. I Bóg pokazuje Ci drogę zbawienia, pokazuje Ci drogę ratunku z goryczy. Ona jest w krzyżu. Wylej przed Nim wszystko, co jest w Twoim sercu i niech Jego uzdrowieńcza moc spłynie na Ciebie. Niech Jego słodycz wyprze wszelką gorycz. I niech Jego życie pokona wszelką śmierć. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które dotyka wszelkich tematów, wszelkich kwestii, z jakimi przychodzi nam się zmagać na tej ziemi. W pośredni lub bezpośredni sposób mówi nam o problemach ludzkiego serca, o ludzkiej frustracji, o ludzkich decyzjach, Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, które jest jak lampa dla naszych nóg, które strzeże nas przed nieprzemyślanymi, błędnymi decyzjami, które pomaga nam też ostrzegać innych i nieść pomoc tym, którzy znajdują się w szponach diabła, którzy znajdują się w tych ślepych zaukach, nie widząc ratunku, nie widząc wyjścia, rozważając samobójstwo czy inne jakieś szalone rozwiązanie. Panie, modlę się, byśmy wiedzieli o Twoim źródle ratunku i pomocy i zbawienia i obyśmy umieli sami uchwycić się Ciebie, gdy przychodzi na nas ciężka godzina, kiedy gdzieś grunt się pod naszymi nogami chwieje kiedy wszystko zawodzi kiedy czujemy się rozczarowani, rozgoryczeni. Panie, zachowaj nas, ratuj nas, prosimy. Od goryczy, od nieprzebaczenia, od złości, od chęci wyrównania rachunków cieleśnie, zachowaj nas, ratuj nas od tego, Panie. Pomóż nam przebaczać choćby 70 razy 7. Panie, ucz nas przebaczać serca, nie nosić w sobie żadnej goryczy. Zachowaj nas, Panie, przed tymi złymi myślami, by zakończyć przedwcześnie nasze życie, kiedy nie widzimy rozwiązań, kiedy popadamy w rozpacz, czy wydaje się, że nie ma sensu dalej. Zachowaj nas, Panie. Pomóż też nam być pomocą dla tych, którzy kontemplują samobójstwo, kontemplują jakieś drastyczne rozwiązania. Pomóż nam, Panie, daj nam wrażliwość, daj nam miłość, daj nam mądrość, by wskazać na Ciebie, by modlić się za nimi, by przywieść ich pod Twój krzyż. Tak dziękujemy, Panie, za to dzieło krzyża, którego nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć, ale które wiemy, że stało się źródłem naszego pokoju z Tobą, źródłem Wolności od ciężaru grzechów, źródłem szczęśliwości i nadziei zmartwychwstania i wiecznego życia. Panie, dziękujemy Ci za to wielkie dzieło krzyża. I modlę się, by żaden z nas nie był głupcem, by odrzucić krzyż, by zlekceważyć krzyż. Obyśmy żyli w cieniu krzyża, obyśmy nieustannie dziękowali Ci i pamiętali o tym, co dla nas uczyniłeś. I nie pozwolili żadnej goryczy, żadnemu złu zagnieździć się w naszych sercach, ale zwyciężać je, tak jak Ty zwyciężyłeś świat, zwyciężyłeś grzech. W Twojej łasce, Panie, w Twojej mocy żyć zwycięskim życiem, wolnym od goryczy, pełnym Twojej słodyczy. Proszę o to dla każdego z nas, kochany Panie. I modlimy się o to dla tych wszystkich, którzy zmagają się, którzy szarpią się i szamocą się, w więzach goryczy. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.